Myślałem dzisiaj o kilka wierszy z Ewangelii Mateusza Mateus 1. Ewangelii Mateusza pierwszy rozdział. Mateusza od 1 do 6 wiersza od 21 do 23 wiersza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci Jego. A Judas zrodził z Tamar, i Zareł. A Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Abinadaba, a Amat ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobet był ojcem Jestego. A Jese był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza, Salomona. XXI wiersz. A urodził syna. A urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus. Albowiem On lud swój od grzechów Jego. A oto wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka, oto Panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Ja eigenlijk, ik zeg maar, <coughs> interessante verzen die we gelesen hebben. Tak naprawdę zijn to bardzo ciekawe wiersze, które die we Met vielen namen, die daarin voorkomen. Ze hebben veel Maar we willen ons nu vier namen. Maar we vier namen. Vier of vier titel kunnen können das slecht unterscheiden. Często nam is niełatwo rozróżniać pomiędzy imionem a het niet osoby. het het is dan eenmaal in vers 1, Sohn David en Sohn Abraham. In het eerste versje, weet Abraham. En het is in vers 21 en vers 22, en... Jezus en Emmanuel. In het 21 en 23e na przykład in Jezus en Emmanuel. Om maar mij, neemt, dit kapitel is eines der größten Wunder überhaupt dat we in de Bibel hebben. Tak na wstępie, dobrze jest powiedzieć, że ten rozdział to jest właściwie jeden z największych cudów w Słowie wody. Pewnie każdy z Was zna ten wiersz, który mówi w liście do Galacjan, że wypełnił się, wypełniła się pełnia czasu, zrodził albo dał Bóg syna swego. De vers is kort, man kan hij leicht uitwendig leren. Het is een kruitskiwierschap wat leren Maar Matteus 1 Alle Evangelie 1 roept <tut> je op om casuïe nam. Vogel, zo Denk maar, God heeft zich in het Testament op veel dingen vastgelegd. gelicht. je dat en ik kom er naar, we vandaag morgen deze stellen uit het Alten Testament gelesen hebben. Dlatego nawiązuję do tego, bo dzisiaj rana we een paar wierszy czytaliśmy z Starego Testament 1. Mose 3 zeigt dat 50% van de mensheid als directe voorvader van Jezus worden geïnst. Już 1. księga Mojżeszowa 3. rozdział pokazuje, że 50% ludzkości w ogóle nie może wpaść w ten yy, rodowód, jako przodkowie Pana Jezusa. Ja, sind wir uns dessen bewusst in 1. Mose 3. Czy jesteśmy tego świadomi, w pierwszej księdze, możesz trzeci rozdział? In 1. Mose 3 heißt in Vers 15. W 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen. I ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. On wzdepcze Ci głowę, a Ty ukąsisz je w piętę. On wzdepcze Ci głowę, to jest Pan Jezus, który na krzyżu Golgoty pokonał diabła, tego węża. Ale tutaj w jednym z najstarszych wierszy Biblii w ogóle Bóg mówi już, direkter eine Frau. Że bezpośrednim potomkiem ze strony takiej ludzkiej to była niewiasta pana Jezusa. Potomkiem pana Jezusa. In, Gott hier schon fest. Tak Bóg to ustanowił tutaj. Bóg, Możemy później przejść do księgi Zajasza i też to uczynimy. I tam dowiadujemy się o nowej e, prawdzie że jego matka to będzie dziewicą. Też mówiąc coś takiego najpierw, albo już wcześniej, Bóg właściwie yy, postanawia coś, czego się później w przeszłości mocno trzyma. Dalej Bóg mówił wcześniej, że jego syn będzie ten yy, wybrany król. Er muss also aus der Königslinie stammen, das heißt von David abstammen. Więc jeśli Bóg też to już wcześniej mówił, to w przyszłości będzie musiał pochodzić z tego rodu y, królewskiego, Dawida. Ale samo pochodzenie z rodu Dawida nie wystarczało. Denn er musste aus der Königslinie stammen und David hatte Ale Pan Jezus musiał naprawdę pochodzić z tego rodu królewskiego, ale Dawid miał kilku synów, którzy nie byli królami. Więc musiał pochodzić dalej z rodu Salomona. I z jego potomków, potomków Salomona. I tak dalej, i tak dalej. Dus dat betekent dat Jezus moest niet alleen uit het huis David, maar ook uit zijn. niet de maar deze dat Jezus niet alleen uit de familie David, David, en over Jokanaan heeft God een profetieering uitgesproken. En over uit zijn familie een op de dat niemand uit zijn familie jemals op de troon zou zitten. We zien dat. We zien dat. dat. We zien dat. We zien dat. Ta linia królewska tak jakby została przerwana tym Słowem w jego przypadku. A jednak z tej linii y, pochodzi później Pan Jezus. Można powiedzieć prawie, że po ludzku nierozwiązywalny problem. Bóg o tym wiedział. En dat is nog een andere Prophezeiung in de ausgesprochen uitgesproken. En dat is ook een in de Die om deze profeestijing te vervullen was. En het gegeven om het proef te was. Die mutter van Jezus met David verwandt zijn. verwandt zijn. Jezusa Chrystusa musiała być pokrewniona z Józefem, Józefem i sama nie mogła posiadać, albo mieć yy, brata. Ja Więc już po tych niewielu przykładach widzimy, że wiele, wiele w Starym Testamencie była nieliczna ilość proroctw, zapowiedź, które się wszystkie co do jednego spełniły. Das ist und das ist 1. I to się stało i właśnie to widzimy w Mateuszu pierwszym rozdziale. Więc tak krótko mówiąc, tutaj mamy przed sobą rozdział, który pokazuje nam, że mamy Boga wszechmocnego. Że tak uns eigentlich überhaupt keine Sorgen zu machen brauchen. Weil Gott die ganze Welt in seiner Hand swoich dłoniach trzyma całą historię tego świata. Kiedy nastał, nastała pełnia czasu, to jest właśnie to, co się tu stało w Mateuszu 1. Potężny cud. Ale ten rozdział pokazuje nam jeszcze coś innego. To nie jest tylko rozdział pokazujący nam cuda i moc Bożą, To jest też rozdział pokazujący nam nieopisaną miłość Bożą. Bo wszystkie imiona Pana, które tu są wymienione, są bezpośrednio połączone w jakikolwiek sposób z miłością. Pierwsze imię przedstawia nam miłość Ojca Do Syna i odwrotnie. A drugie dwa imiona, to były pierwsze dwa imiona, a drugie dwa imiona dotyczące osoby Pana Jezusa opisują miłości Pana Jezusa do nas. Więc tak, właściwie jest to naprawdę wniosły rozdział, chociaż zawiera w sobie tylko nieciekawe imiona, można. Znajdujemy jeszcze kolejny ważny aspekt, ale to już w drugim rozdziale. Tu wprowadzony i przedstawione jest jeszcze inne imię Pana Jezusa. W drugim wierszu nazwany jest Królem Żydowskim. Dlaczego jest to takie szczególne? Bo musisz czytać dodatek w tym wierszu. Wo is de König der Juden, der geboren worden is? Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Kennst du einen Menschen op dieser Erde, der als König geboren wordt? Powiedz mi, czy znasz jedną osobę, która na tej Ziemi urodziła się od razu jako król? Najwyżej możesz urodzić się jako księ księcia. Ksią Ksią Książę. To znaczy jako osoba, która w przyszłości może będzie miała prawo, żeby stać się królem. Że ewentualnie odziedziczysz to stanowisko. Or, dass du ihn vorher bekommst. Albo wcześniej otrzymasz w ale, als König wird kein ale urodzić się jako król, nikt na tej ziemi się nie urodził. Z jednym wyjątkiem. I to jest Pan Jezus. Er ist der König der Juden, der geboren is worden ist. Von erst krumlem Jedoskim, który się urodził. Sparto weißt du, alle vier Namen Matthäus 1 stehen mit deiner Menschheit in Verbindung. Festigo, Iona, Artur und Minione sind połączone bezposiednio z jego ówlskosnością, wiada mit deiner ewigen Gewalt. imie jest połączone z jego, wieczną, z jego wiecznym bóstwem. Anders, wenn wir nicht verstehen, dass jemand als König geboren bo inaczej nie da się wyjaśnić, dlaczego ktoś jednak rodzi się jako Król. Ja mogę te aspekty tylko tak pobocznie wymienić, ale już po tych przykładach widzimy, jak zniosły jest ten rozdział. Obejrzmy sobie te wiersze od 2 do 17. To widzimy, że są opisane w czasowej kolejności. Het fängt met Abraham en het eindigt bij de wegführing. Het is alles zeitlich in de richtige Reihenfolge geschreven. Wszystko in Maar je hebt gehört, ik heb gezegd, ab Vers 2. Maar dat ik zei heb, dat dat het tweede is. Want niet het Dat nämlich in Vers 1 niet: des Sohnes Abraham, des Sohnes David. Bo w pierwszym wierszu nie czytamy, że Jezus Chrystus Syn Abrahama później Syn Dawida. Ale czytamy Syn Dawida, a potem syn Abrahama. A to jest odwrotna kolejność czasowa, błędna, tak właściwie. unterbricht Gott die zeitliche Reihenfolge. Więc nieraz jak Bóg pisze swoje słowo, przerywa kolejności jakieś dann steht das immer mit einer ganz wichtigen geistlichen Belehrung eerste, Psaume Psalm 10, čini to konkretnym erste, ich sag mal maar, unter findest du von dem ersten Buch Mose, erste solche przerwanie jakiejś kolejności, znajdziesz już In księdze Mojżeszowej. In Mose 10 heißt es dreimal, dass die Völker nach ihren Sprachen auf der Erde verteilt werden. W pierwszej księdze mojej w 10 rozdziale czytasz trzy razy o tym, że narody zostały rozproszone według języków, które mówili. Ale w ogóle opisanie tego faktu, że nastały języki, znajdujemy dopiero w 11 rozdziale. Klar, dass 10 nach 11 Więc jasne jest, że jeśli Bóg w dziesiątym rozdziale już mówi, to naprawdę ta informacja musiała być dopiero po jedenastym rozdziale. A jednak Bóg zmienia tą kolejność. Mówi o tym najpierw. Więc wyjaśniając tę sprawę dwoma zdaniami, Kapitel 10 beschreibt Mojżeszowej die Linie der Menschheit nach dem linię ludzkości według tej natury ich złej, według ciała. Ta linia potomstwa bezbożna, która kończy się budową wieży Babel, i tym, że będą rozproszeni i nikt nie będzie ich wspominał. Dat is erg, terwijl voor iemand der je nog geen beslissing voor God getroffen. hebt. hoef je niet voor Dan hoef je voor God Dan hoef je niet voor God te je nog Dan niet voor God je niet voor God Dan je voor God je nog niet voor God God dan wordt man zich niet meer aan het einde erinneren. Maar in kapitel 11 hebben we na dem Turmbau zu Babel die Linie met Christus. Maar in 11 hoofdstuk, na bij Babel, zien we lijn van Christus, die Abraham naar David, die door 1 David, door Jesus Christus. I przez Dawida, tak jak Mateusza 1 nam pokazuje, do Pana Jezusa. Könne eben die beiden entscheidenden Stellen noch zeigen. Chciałbym te dwa decydujące miejsca tu skazać. Das einmal Kapitel 10, Vers 25, glaube ich. Die erste, 10. 25. Jawohl, das ist das 25 und zwar der Name Heber. Gehen wir doch dem Namen Heber. Als je in deze vers leest, dan leer je dat Heber twee Söhne e had, nämlich Peleg en Joktam. Als je leest over de man Heber, dan dowiesz je że dat hij twee zonen had. 26. Peleg Joktam en seine 26 vers een Peleg Als we maar kapitel 10 hadden, zouden 10 hätten, würden wir denken dat Peleg geen zonen had terdzi że Pelekh nie miał własnych synów, a Joktam tak. a jest die A przez Joktama teraz prowadzi to całe potomstwo tej złej natury, tej zepsutej ludzkości, która kończy się budową wieży Babel. Ale, ale w Kapitel 11 rozdziale Bóg robi, zaczyna taki nowy początek z Heberem für 16. 16 sind wir zu. Eusebio lebte 34 Jahre und Pelé. Jeheber miał 34, 34 lata, zrodził Peléga. Sein Bruder Jockson wird überhaupt nicht erwähnt. Jego brat Jockson w tym momencie w ogóle nie jest wymieniony. Er wie nur Kapitel 8 und wir denken Pelé, dass kein Bruder gab. Ich bin ja lieber mit dem Colonel Aspiro, ich stelle, wir, dass Pelé nie nie brata. eben sagt, To jest to, o czym przed chwilą mówiłem. To potomstwo tych złych ludzi, ta linia jest po prostu ucięta w tym momencie, ponieważ byli bez Boga. Nu heb gaat over kapitel 11, aan het einde in kapitel 12, in Abraham en zo verder. De lijn gaat over in de volgende rejaal en kapitel verder naar Abraham en zijn familie. Zie je, God heeft deze geestelijke beleving bereikt, czyniąc to w taki sposób, że po prostu przerywa jakąś kolejność logiczną albo... To. Ale to ma swój mora moralny porządek i I tak właśnie jest też w Mateuszu 1, że w tym pierwszym wierszu, gdzie jest ta odwrotna kolejność, dowiadujemy się o głównym temacie tej księgi. O królu Syna Dawidowego. To jest tematem Księgi tego listu. Ale jest jeszcze inny powód na to, dlaczego Bóg zmienił kolejność. I dlatego chciałbym pierwszy i drugi wiersz przeczytać troszkę w innym brzmieniu. Jezus Chrystus, Abraham Jezus Chrystus, Syn Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Hast du mal über diese direkte Nachbarschaft nachgedacht? Czy kiedyś rozmyślałeś o tym bezpośrednim takim sąsiedztwie, można powiedzieć, tego wiersza? Chciałbym wam zadać pytanie. Kto był synem Abrahama? Kto był synem Abrahama? Czy to był Jezus Chrystus? Oder war to Isaak? Albo Isaak. Hier is het schwer op den ersten te erkennen. Jezus Christus der sohn Abraham Abraham de is Isaak. Jezus Chrystus, syn Abrahama. Abraham Isaak. Dat is een heel belangrijk wichtige hier. Dat is een vers. Natuurlijk was Izaak, de iets doen van Abraham. Oczywiście Isaak was bezpośrednim synem Abrahama. Maar deze sehr sehr enge Verbindung dieser beiden Beziehungen zeigt ons dat Isaak een Bild van Jesus Christus is. Weet ten tak ścisły związek tu od schon die gläubigen im mittelalter haben verstanden dass mose was wir heute w średniowieczu którzy nie mieli wiele pouczeń, zrozumieli to, że pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, gdzie jest mowa o Izaaku, mówi o Panu Jezusie obrazowo. Oni zrozumieli to na podstawie tego wiersza tutaj. Bo w żadnym miejscu, na żadnym miejscu w Nowym Testamencie nie pisze bezpośrednio, Izaak jest obrazem na Jezusa Chrystusa sei durch diese Umstellung der Reihenfolge hat Gott diese diese Verbindung hergestellt. Wie in przed zmien... w tej kolejności Bóg wyjaśnił ten obraz. Do zaślecha mamy etwas später übrigens auch bei dem Sohn David. To samo widzimy też w przypadku syna Dawidowego. Jest ander... to też trochę mal etwas anders. Ich habe unterdestrechte читать troszkę innym zmienie. Jezus Chrystus z on vers 6 David zech Salomo. Pierwszy wiersz. Jezus Chrystus, syn Dawida Szósty wiersz Dawid zrodził Salomona. Więc kto był synem Sohn Dawida. Natürlich wissen wir, dass der leibliche Sohn war Oczywiście jego cielesnym synem to był Salomon, Ale w pewnym Christus auch. Chrystus. też i Jezus Chrystus. Und so verbindet Gott auch den Sohn von David, also Salomon, mit dem Herrn I w taki sposób czyniąc to Bóg łączy syna Dawida, Salomona, z Panem Jezusem. I teraz Wam wyjaśnię, co to znaczy. Bo obydwie, obydwa imiona mówią o nieopisanej miłości. Pierwszą rzeczą znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej. I vielleicht możemy znowu tam moglibyśmy teraz zerknąć. Senna lesen wir vers 2. Jetzt drübn hier w drugim wierszu, denn dein Sohn, dein einzige, den du liebst. 16er, we den nacka swego i za aka, którego miłujesz. Bemerken diese Hauptcharakteristikum, den du liebst. Wie tu postression, którego miłujesz. Dlaczego jest to takie wniosłe? Czy inni rodzice nie miłowali swoich dzieci? Oczywiście miłowali ich. Ale nigdzie o nikim takim jest napisane. To jest pierwszy raz, że w Słowie Bożym w ogóle jest użyte słowo miłość. Dat beschrijft die Liebe van Abraham zu Isaac, zu die einzigen Sohn, den er wirklich lieb hatte. dat is de enige scène, waarvan der hem werkelijk liep. Dat is de enige scène, waarvan hij hem Sohn. liep. Dat is de hij Dat is to Bóg tymi słowy opisuje Jego relacja miłości między Bogiem, Ojcem a Synem. A my dokładnie wiemy, jak doskonała była ta relacja miłości między Ojcem a Synem. Widzieliśmy w przypadku Izaaka, który jest obraz na Pan Jezusa. Pozwoli się położyć na autarkę. Jest, co jest to rzeczą, którą po ludzku nie da się nie da sobie wyobrazić. Der Stein alter Abraham, ten taki starusieńki Abraham w tym, w tym momencie und Isaac in der Blüte seiner Kraft. a Izaak można powiedzieć w mocnej młodości swojej. A Izaak nie broni się. Die Altar, Pozwala, aby ten staruszek wiązał go na autarkę. Siehstu, Teraz zrozumiesz, co to znaczy miłość. To jest ta miłość, która Panu Jezusie doprowadziła, że dał się złożyć na otaru. Und zwar freigeben. To dobrowolnie. Es gibt einen Punkt, das beschreibt uns befüllt nicht. Jest jedna rzecz, którą to wydarzenie nam nie wyjaśnia. Nämlich, dass der Herr Jesus alles im Voraus wusste. Mianowicie to, że Pan Jezus wszystko wiedział już wcześniej. Myślę, że ta rozmowa tu opisana w 1 Mojżeszowie 22 między Abrahamem i Zaakam wymieniona jest z dwóch powodów. Ja, in 7, w siódmym wierszu widzimy. Das heißt es in der Mitte und er sprach, das, Feuer und das Holz, Wo aber ist das Schach zum Brandopfer? Oto ogień. Dwa. Gdzie jest jagnię na to opalenie? Więc ten, ta pierwszy część tego wiersza opisuje nam niewiedzę Izaaka. To jest tylko słaby obraz. A jednak tak zniosły obraz. Ale żaden z obrazów które były słabe w Starym Testamencie, nie opisały nam wszechwiedzę Pana Jezusa powiatowo. to jest może jedno z tak wiele wielkich cudów w ogóle. Że ktoś, który wszystko wiedział powiedział tak do woli Ojca. To jest tak wniosła chwała Pana Jezusa że Bóg ten aspekt chwały nie opisał w jakimś obrazie w ale jeszcze mamy drugi powód dlaczego ta rozmowa między Abrahamem i Zaakiem miała miejsce bo widzimy w tym rozdziale dwie szczególne rzeczy w Starym testamencie poza tym, nie znajdziesz. Das in der die Abraham gibt. Widzimy to w odpowiedzi Abrahama, Gott wird ersehen, das Schaf zum który mówi, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Jest jeszcze jedno miejsce w Słowie Bożym, które jest prawie równoległe do tego miejsca. Und die haben wir auch I to miejsce też dzisiaj rano czytaliśmy. 1 Mose 3 Pierwsza, moje Mojżeszowa 3, że ostatecznie Bóg sam przyodział Adama i Ewa. Way, I know, to są jedyne miejsca, o których, których ja znam, że Bóg sam wybrał yy, ofiarę. Bo wszystkie ofiary pasalne, które były składane w Starym Testamencie. Wybierał Izraelita jakiś. A wszystkie ofiary w trzeciej księdze Mojżeszowej wybierał wybierał grzesznik, który przynosił tę ofiarę. Deswegen spricht der Hebräerbrief von diesen Opfern noch nur von einem Schatten. Das der Gewäichek Weil sie so vielen Punkten hinter der Wirklichkeit hinterherlaufen, warum es dieses Opfer im Neuen Testament hat zich eben Gott aus Bo ofiarę Nowego Testamentu. Bóg sobie Chciałbym jeszcze drugi aspekt wymienić. Co działo się z ofiarą, która w Starym Testamencie została składana? Najpierw wybierało się zwierzę. Później zabijało się je. Po trzecie dzieliło się na części. Je nach Regel wurden besondere Teile geopfert. I w zależności od prawa, jakie obowiązywało, jakąś daną część składało się Reihenfolge des Opfers unseres Herrn am Kreuz? Czy to jest kolejnością ofiary Pana Jezusa na, na krzyżu? O, oczywiście nie. oczywiście nie. wurde lebend an das Kreuz genagelt. Bo Pan Jezus Nie został na jakieś zabity, a potem ofiarowany, tylko żywcem ofiarowany. I dopiero po trzech godzinach ciemności, po, można powiedzieć, gorącej, najbardziej gorącej chwili tej ofiary, I kiedy zawołał, wykonało się, dopiero wtedy Pan oddał ducha i zmarł. Israël, opfer in de Eneide was toen in geen opvolger in het Alte Testament. Tom, het Testament. to, maar dat is niet anders. Isaac werd levend op den Altar gelegd. Ja, ook dat het nam Abraham dat mes om iets te doen. En alleen op het einde, Abraham wziął te den engel Gods verhinderd. Maar Merkst du, was das hier für ein gewaltiges Kapitel ist? Rozpoznajesz teraz, jakie wniosły, jaki wniosły jest ten rozdział, jak wniosły przykład albo obraz wskazujący na Pana Jezusa. Rozumiemy teraz, dlaczego w w Ewangelii Mateusza czytamy, że to był syn Abrahama, a Abraham zrodził Izaaka. Bo jest to tak wniosły obraz wskazujący. To z ein, kein Więc zmiana tej kolejności w tych wierszach nie jest przypadkowa. Tak jest mowa Boża. Von Abraham, mit dem Ale uczymy się z, a, od Abrahama jeszcze jedną rzecz. Abraham jest Abraham był, można powiedzieć, nosicielem albo przek przekazującym. Dał, In, jako pierwszy, pierwszy. In Galata 3 wird Abraham als der Vater der Gläubigen bezeichnet. nazywany ojcem wierzących. Und zwar egal ob sie aus den Juden oder aus den Nationen. Ważne, Żydów, hmm. narodów, das ten heißt, durch Abraham strömt aus zu allen Menschen, Zu Gott kommen, więc ten, to błogosławieństwo, które Abraham otrzymał, przechodzi przez Abrahama do wszystkich ludzi. Also nicht nur zu den Juden, więc nie tylko do Żydów aus denen, aus, den, den Heiden, Ale też do tych, którzy pochodzili z narodów Jeder, der zu Gott kommt seiner Każdy, który do Boga przychodzi z Winą grzechów jego, ist ein Sohn Abraham, staje się Synem Abrahama. I automatycznie stoi pod bogosławieństwem Abrahama. Unter der Verheißung, die Abraham hatte. I włączony jest w tę Obietnice, które Abraham otrzymał. I spędzi wieczność u Boga. Teraz przejdźmy do tego kolejnego ym, imienia, Syn Dawidowego. Dort wird uns übrigens die gleiche Liebesbeziehung ale noch vollkommener. W tym przypadku też jest nam pokazana ta relacja miłości, ale w jeszcze bardziej doskonały sposób. To widzimy w drugiej księdze Samuela 12. To jest bardzo ciekawe. Czy Ty wiesz, dlaczego Salomon nazywał się Salomon? Dlaczego otrzymał dodatkowo imię Jedidia? Bo był umiłowany. Ale ciekawe jest to, że nie czytamy, że Dawid go miłował. Ale Bóg miłował go. I teraz ta relacja miłości jeszcze bardziej sięga na ten poziom Boży. Więc w drugiej księdze Mojżeszowej 12 rozdział jest to bardzo wniosły wiersz. 2. Druga księga Samuela 12, 24, że potem urodziła syna, któremu nadał imię Salomon en der Herr spe plane. Maar dat hij het onderdeal of moe niet de niet meemisch. God extra so geschrieben, weil er ons hier een herrliches Bild zeigen möchte. Maar Bух questo isler, Dus het gaat verder. Want ik ga nog in hetheld En hij namen Jebedeeb Go opiece na tana to a ten nadomu imię Jedidia. Um, des Hervenwillen. Umiłowany przez Pana, bo ze względu na Pana. Denn Jedidia bedeutet geliebt durch ja, geliebt durch den Herrn. Bo Jedidia to oznacza umiłowany przez Pana. Das nicht hier ein gewaltiger Vers? Czy to nie jest znosły wiersz? Er bekommt den Namen Jedidia, weil er geliebt war von seinem Gott. Został nazwany Jedidia, bo był umiłowanym przez Boga. To jest dla Boga tak ważną rzeczą, że poświadcza ten fakt jeszcze drugim wierszem. W miejscu, gdzie nigdy byśmy o tym nie pomyśleli. Księdze Neemiasza. Pod koniec tej księgi. 13 rozdział. 26 wiersz. In der Mitte, um seines unter den vielen Nationen kein König gewesen und er war geliebt von seinem Gott. Das heißt, hier wird uns also in einer wunderbaren Weise wieder diese Liebesbeziehung beschrieben. Und das Interessante ist, Ale ciekawą rzeczą jest to, że to, co pochodziło od Salomona, znowu rozpowszechniło się do wszystkich narodów. Ale tym razem nie w taki sposób, że narody otrzymują błogosławieństwo. Ale tym razem z tego względu, żeby przyszli i składali hołd. Psalm Psalm. 72. To vers 1 für Salomon. I tu czytamy Salomonowy albo dla Salomona. Teraz chciałbym przeczytać tylko z 11 wiersza. Und alle Könige werden vor ihm niederfallen alle Nationen Niech Nehćmo oddają pokonć wszyscy królowie niech mu służą wszystkie narody. Vers 17 Sein Name wird ewig sein. Nehć im jego trwa wiecznie. Solange die Sonne besteht wird sein Name froh. Niech imię jego, jego krzyżne pokwis świeci fonte. Und in ihm wird man sich segnen. Niech ludzie błogosławią się nim albo w nim wzajemnie. Alle Nationen werden ihn glücklich preisen. Also noch einmal, sowohl der Name Sohn Davids als auch Sohn Abrahams bezeichnet die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und seinem Sohn. Und beide Stellen weisen in interessanter Weise hin auf eine noch höhere Liebesbeziehung a obydwa miejsca wskazują nam na jeszcze znieślejszą relację miłości, dem Vater und seinem Sohn Jesus na relację miłości między wiecznym Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusa Chrystusa. Obydwa imiona są połączone z tymi, którzy pochodzą z Żydów i z tymi, którzy pochodzą z narodów. Der Name Sohn egal woher sie komen. Ponieważ Abraham był ten, o którym powiedziano, że od niego będzie wychodziło wszędzie błogosławieństwo przechodzące do wszystkich narodów, naam z narodów, dat danem, a imię syn Dawida, Kind Niezależnie skąd pochodzi, sein soll, der Gott etwas ma być kimś, który znowu na odwrót przynosi Bogu coś. Abraham, heist, was a więc uczymy się, imię Abraham mówi nam, że my coś otrzymaliśmy. Name David bedeutet, dass Gott etwas a, a imię Dawida uczy nas, że my dajemy Bogu coś. Dat is iets waarmee ook je dat iets aan je je niet voor Jezus voor je doet, maar dat je ook zijn Christus. Dat we werkelijk zijn. Dat om daarmee een is dat evangelium że Ewangelia zaczyna się tak, prawda? Z jednej strony widzimy takich, którzy uwielbiają. To są ci, którzy niewysłowienie dużo otrzymali. A my możemy czynić to dzisiaj dobrowolnie. Ale w przyszłości każdy, czy chce, czy nie chce, będzie musiał wziąć kolano przed nim. Ci, którzy nie czynią to dzisiaj dobrowolnie, Bóg kiedyś ich zmusi, żeby ten syn Dawida otrzymał swoją chwałę przed wszystkim. Mamy jeszcze dwa inne imiona. Na szczęście nie widzę zegara. Jest noterwany. En <laughs> deze beide namen zijn Jezus en Immanuel. Dit is waar Imiannot Jezus en Immanuel. Dat we ons dat angukken, moeten we ook op dit probleem spreken Maar probleem En dit probleem is Jeconiah. En dit probleem is dit bekend als Jeconiah. Nochmal. Ja, er hat er hat zwei Namen. Er is heißt Jeconiah oder er heißt ähm Jojachin. Yogyak, ja. Und um, mal zwei in einer alte russisch als oder Jojachin. In biblische Stelle finde ich glaube im Propheten Jeremia 9 mit <lacht> dem Gesetz 3. roku Jeremiaša am Ende Ah ja, Kapitel 9. Kapitel 22, Vers 30. So spricht der Herr, schreit diesen Mann als kinderlos, als einen Mann, der kein hat in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird nicht Tak mówi Pan, zapiszcie męża tego jako bezdzietnego, jako męża, któremu przez całe jego życie się nie wiedzie, bo żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida i znowu panować w Judzie. Tak, tak, to jest Więc musimy powiedzieć, że mamy teraz problem. Keiner der leiblichen Nachkommen konnte auf dem Thron David mehr sitzen. Bo żaden z tych jego potomków nie miał prawo prawa zaśmąć na tronie Dawida. Kula. Wie kann dann Jesus Christus jemals auf dem Thron David sitzen? Wie kann er der verheißene König sein, wenn die Linie abgeschnitten ist? Więc jak teraz Jezus Chrystus może zasiąść na tronie? Ten, który jest potomkiem tej linii, skoro ta linia została obcięta może wojsku. das Geheimnis liegt in Maria und we achten je Taimijsa Het die beide uit het huis Datsi stammen. Taimijsa is in dat dat beiden het huis Datsi stammen. in het huis Datsi stammen. Taimijsa dat dat beiden uit het huis Datsi stammen. het huis in het sondern er wurde der Vater aufgrund von Adoption. Dausche äußern nach podstawie der Adoption, denn nachdem Jungfrau Maria schwanger war, Maria, heiratete David Maria. David? Josef heiratete Josef Maria, danke. Josef äh heiratiert in wurde auch der Nachkomme von Maria der Herr Jesus, in diese Linie von Józef adoptiert. I z tego względu Pan Jezus, potomek tak jakby, został zaadoptowany w tą linię. Das heißt, diese Segnungen, die Maria gehörten und die Josef gehörten, flossen zusammen in diese Familie. Więc błogoszeństwa, które otrzymał Józef i Maria, łączyły w tej rodzinie. Damit das dat konnte, laten gebeuren, om dat te laten gebeuren, om dat te laten gebeuren, om dat te laten gebeuren, om dat te om dat te laten gebeuren, om dat te laten gebeuren, om dat te laten dat om dat dat Ich glaube, ich das, weißt du mal, wo das ist? Mose 27. Ja. Tief sein. Ja, danke schön. Vom Mose 27. Vater, ähm, Dort hatte der Vater im Endeffekt nur Töchter. Widzimy, że tu ten tylko córki. Vers 3, dass Vers 3. En hij und er hatte keine Söhne. had geen En Und damit wäre sozusagen das Erbteil, der Regen wäre jetzt verlustlich gegangen und auf andere verteilt worden. Das означаło, dat in die Töchter in Vers 4, warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Familie, weil er keinen Sohn hat? Ale córki tego Selowchada mówią teraz w czwartym wierszu, dlaczego imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć spośród jego rodziny. Daj nam posiadłość wśród braci naszego ojca. A Mojżesz przedłożył ich sprawę Panu. Troszkę później, w 36. rozdziale, dowiadujemy się. Vers 6. Lusten ist het? De eerste vers 5. Daar Mose den kinderen Israël naast de bevelen des Herrn en spraakt. het? według rozkazu pana. Dat is het woord, dat de Heer bezüglich dieser Töchter Selophas geboten had, in er sprach, Pan, mögen den, sprawie córek taki rozkaz. dem, der in ihren Augen budes zu Frauen werden. Niech verhouden za zamąż. Za kogo im się podoba, nurnen in... sie, sie einem aus dem Geschlecht des Stammes Ihres Vaters zu frauen werden, lecz wolno im za mąż, za mąż wychodzić tylko w obrębie rodu swojego ojca. Damit das nicht verlieren. Z tego powodu, żeby nie utracili Na to dziedzictwo traciło się. A tutaj Bóg teraz mówi, jest pewna możliwość zachować to dziedzictwo w takiej sytuacji. Ale po pierwsze, takie córki nie mogą mieć cielesnego brata, bo inaczej oczywiście to błogosławieństwo przechodzi na brata. A po drugie muszą pobrać się z kimś, że ten celowhat miał tylko córki. Bóg włożył ihnen Herz gelegt w serce, żeby tą sprawą przyszły, przyszły do Boga. Bóg dał taki boży wyrok albo odpowiedź. już myśląc 1. o Mateuszu 1. rozdziału. późniejszy potomek nie miał prawa mieć potomka siedzącego na stronie. To właśnie jest Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, kiedy czas wypełnił się, czasu na Myślę, że nie była druga zaręczona para na tej ziemi, do której dotyczyły wszystkie te warunki oby dwoje chodziły chodziły z tego samego rodziny. Weil aus dem Hause darf. Obie z domu nadziedowego. Maria czekajen Bruder, Maria ging ihrer Brata. Das heißt das Erbteil wäre eigentlich verloren gegangen. Więc tak naprawdę jej dziedzicstwo stracił obieca. Doch heiratete sie jemanden aus dem Stamme darf, Ale pobrała się z kimś z rodu Dawidowego, also blieb ihr Erbteil erhalten aus der Linie darf, Więc zachowała dziadzi pochodzące z rodu, albo z linii Dawida. Józef war aus dieser Königslinie. A Józef znowuż był z tej linii królewskiej. Der Herr war nicht sein Sohn. Ale Pan Jezus nie był jego cielesnym synem. Also aus dem Hause Jeconias, auf den Więc rzeczywiście spełniło się to, że nikt z potomków Jekoniasza nigdy zasiadł na tronie aber, aber Ale przez adopcję stało się to może. Noch einmal, Jeremia sagt geen leidlicher naakkomt in je konger. Jeremia zei, dat er geen celestijn potomek een Adoption was mogelijk. möglich. was mogelijk. En dat onder andere wegen deze stelling van de Mose 27 und 36. Mie 27. Verspüren wir, was omdat wat hier voor een geweldig kapitel is. We Tego, dlaczego to jest taki wniosły rozdział? Masz dać mu imię Jezus. Myślę, że niewiele muszę do tego powiedzieć. Von der to imię mówi o jego największym, najniższym umierzeniu. Apostol Geschichte 2, anfas, den man sich nicht kann. dziejów apostolskich, którego nie można sobie... Wystarczająco grubo podkreślić. Niech każdy, cały dom Izraela wie z pewnością, drugi rozdział, Gott ihn zum Herrn und zum hat. że Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. Jesus, den ihr Ten Jezus, którego wy ukrzyż ukrzyżowaliście, es von mówi to o jego najniższym bliższym. Von seinem Gehorsam bis zum Tod. En deswegen bekommt er diesen herrlichen Namen Jesus. Dlatego dostaje ten tozniosłe imiem Jesus. Der Herr is rettung. To imię, które znaczy, Pan jest zbawieniem. Wieder eine herrliche Botschaft hier in diesem Evangelium. Kolejne takke wzniosłe informatie aus der Evangelium. En ik sage nogmaals, diese beiden namen, die jetzt kommen, I te dwa imiona, które tu są wymienione, pokazują nam tę miłość, która bezpośrednio do ciebie i do mnie wypływa. W rozdziale, w którym czytamy prawie tylko o imionach, a jednak jest to takie harmonijne. Mógłbym Wam jeszcze wiele opowiedzieć teraz dotyczące tych niewiast, które tu są wymienione keine Sorge, aber eigentlich gab es hmm. keinen einzigen Namen dort etwas zu suchen. Niemand wusste, het sie niet dagegen tun, aber tatsächlich tau an jedoch is erwähnt wurde nie doch koniec, lediglich Aele wird Namen genoemd. Jedna z tych niewiast nee, nawet nie jest wymieniona po imieniu, raczej z duchowym niet tego projektu. Tylko jest o niej powiedziane żona Uriasa. de keiner <truel> Rahab no, was eine Rahab waren wir aus dem Volk-Teil? Czy nee, die was een sie war eine Kanalitower. Nie, regelmatig dat Regelmäßig das Kennzeichen die Uhr. Regularnie o niej jest mowa, tylko to, że była Had <truel> albo zu. Hat Uti etwas zu suchen? Een Rut tu miała coś do szukania przy miejscu? Eine <truel> <truel> Van denen bis op viele geschlechter überhaupt keiner was in de familie Gottes te suchen had. Lud, o którym Buk powiedział, że aż do kilkudziesiątego pokolenia nikt z niemand nie miał w ogóle mistyczności z We merken, wie harmonisch dat is. Widzimy, jak harmonie is met Lidl. Tu sollt seinen namen Jesus nennen. Mas na jego imię, Dać mu imię Jezus. Rettung auf der Grundlage von Gnade. Fundamente wat, wat? Ik zeg, to tijd reicht niet, maar du wirst merken dat ook Könige gar niet erwähnt voldoende om dat allemaal te uitleggen, maar je zult merken dat in deze koningen, Imię Jego jest Jezus, to znaczy Pan jest bawieniem tych wszystkich ludzi, Który zbawi lud swój od grzechów Jego. Nawet jeśli niektórzy z nich tego sami nie chcieli. Aber die Gnade ist Ale łaska Boża jest dobrowolną rzeczą. I mam nadzieję, że każdy tu. We hebben nog een vers waar ik kort iets over zeggen. moet? Vers. 22. damit 22. Vers. 22. Vers. 22. Vers. 22. Vers. 22. Vers. Aby Vers. 22. się stało, Vers. 22. Vers. 22. Vers. 22. Vers. 22. Vers. 22. Vers. Vers to wszystko się stało. Ale nic nie mówi suche, że on ma ten imię Jezus. Jest nie tylko ta rzecz, że nazwali go imieniem Jezusa, so, so ale stało się też to, że był synem Dawida ja. na Abraham, war. że był synem Abrahama, ale tak się damit erfüllt würde was über ihn gesagt wurde im Alten Testament. Wszystko to się stało, aby spełniło się słowo pańskie zapowiedziane w Starym Testamencie. Bo on jest zarówno i mężczyzna. Dlaczego jest to takie ważne? Guck mal, die Antwort hast du in Johannes 10. Odpowiedź na to znajdujesz. W Jana 10. Da reden wir, da lesen wir etwas von dem Hirten, der in den Hof der Schafe kam. Aber das Interessante ist, dass dieser Hirte durch eine Tür ging, um in Ale ciekawe jest to, że ten pasterz przechodził przez drzwi, żeby wejść w tą obszarnię. A ja na 10 rozdziale czytamy o trzech drzwiach. Ale dla nas ciekawe jest to są tylko te pierwsze drzwi. Bo pierwsze drzwi to były drzwi, które trzeba było otworzyć. Ale nie przez pasterza. Ale przez e, takiego stróża. как